This Mogłeś like, z nami z jednej wazy Przecież mogłeś z nami z jednej wazy Mogłeś kurwa z nami z jednej wazy Nie rusz zostaw Mówiłem nie rusz Prosiłem zostaw Miałeś z nami tutaj być koleżką. Miałeś z nami dzielić mógł pomnażać? Ej. Mogłeś razem z nami z jednej, z jednej bazy, wadą, choklał, a? Teraz nie rusz, teraz nie już. Ej. Teraz się żalisz? Cisz na blokach się żalisz? W szarych i bokach, a my cały biali. W złotych bucikach lecę na dokaz, zrobić tam pokaz, pokaz. Teraz po się żalisz, mówię Ej. ci o mi mówię o dronie. Bardzo Cię proszę i wtedy wchodzę A kiedy wejdę mówię, o do mnie Siadaj wygodnie z nami przy stole Mogłeś z nami z jednej wazy Przecież mogłeś z nami z jednej wazy Mogłeś kurwa z nami z jednej wazy Nie rusz, zostaw Mówię, nie rusz, proszę zostaw Miałeś z nami tutaj być koleżką. Miałeś z nami dzielić łup, pomnażać Ej. Mogłeś razem z nami z jednej bazy wadną chochą, ha? Teraz nie rusz, teraz nie, Tera, nie już z kurwa, chcesz mieć i sram turbo brednie Chciałbyś z nami być, mógłbyś z nami gucisz żyć Policę daję żyć, nie dają zarabiać mi Co mi zabrać fit, który miałem wydać z mi. Czemu cię nie ma tu, mogliśmy się dzielić po równo. Jesteś kurwą, techniesz kurwą, kurwa, kurwo Policę daje żyć, nie dają zarabiać mi Chcą mi zabrać klid, który miałem wydać z braci Mogłeś z nami z jednej wazy Przecież mogłeś z nami z jednej wazy Mogłeś kurwa z nami z jednej wazy Nie róś, zostaw Mówię nie rócz, prosiłem zostaw Miałeś z nami tutaj być koleżką Mogłeś z nami dzielić, lub pomnażać. Tera 63 millones de dosis de marihuana, casi 2 millones y medio de cocaína y 174 mil de metanfetaminas. El costo total de esta cantidad de drogas supera los 2 mil millones de pesos. Señoras y señoras, Juanas adicciones.